4, 2, 4 i 20. Ciekaws i bardzo Mario Ale ja będę to, czuję, żeby chciał na świecie, bo jest to można mówić. <mum> Oczywiście można <mum> mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie. Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały! Niech pan posłów! Witajcie, ludzie! Przed mikrofonem John Barry wasz ulubiony postnuklearny radiowiec W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o czymś, co sądziłem, że wszyscy wiedzą, ale doszło do mnie informacje, że słuchają nas osoby z północy, a konkretniej z morza. Ciekawie was zapewne, jakim sposobem mamy tak wielkie nadajniki, że no, słychać nas to Otóż w jednej znaleźliśmy informacje, w jaki sposób zbudować dobre radio. Dobre radio pod względem technicznym, ponieważ wszystko zależy od prowadzącego. Nie chwaląc się, o chyba lepszego radia na tej pustyni nie znajdziecie. Wystarczy jednak tych przechwałek i przejdźmy już do konkretnego tematu. Ej, fajn, kwaśna marca! Rabiny ci się udała. Powiedziałby ktoś w konkurencyjnym radiu. Dobra, wystarczy tych dygresji. Zacznijmy w końcu temat. Tak mówię, pustynia, pustynia, ale żyjemy głównie na stepie. Spowodowany jest to głównie tym, że no, nie ma tu za dużo drzew. Nie ma także jakiejś wielkiej ilości krzewów. Dlatego mówię, że pustynia. Poza tym ilość wody zdatnej do picia w kałużach albo w jakichś jeziorkach jest bardzo mała, ponieważ zbiornik, który tutaj mamy nieopodal, jest pełen rozpuszczonej siarki w wodzie. Nasza piękna wisła jest jednym wielkim ściekiem, a poza tym jedyne co możemy pić to jest to źródła podziemne, które tak czy siak trzeba przefiltrować. Na szczęście nasze pompy już działają a Wisła, o której mówiłem, dawniej była źródłem życia, dzięki której powstawały liczne osady, a dziś można tam co najwyżej kogoś utopić. Samo przebywanie w okolicy tej wody jest bardzo niebezpieczne, ponieważ grozi promieniowaniem, a wypicie ciężkimi chorobami i często prowadzi do śmierci. Każda wioska, miasteczka czy miasto posiada własną studnię albo ujęcie wody. Wiadomo, nie jest to najczystsze H2O. Ale ludziom musi wystarczyć i zwierzętom też, które są hodowane przez ludzi. Taka woda nie powinna być pita surowa. Trzeba ją najpierw przygotować, albo użyć środków do oczyszczenia wody. Ja jednak polecam użycie filtrów, a później ugotowanie jej. bardzo prosty i szybki sposób możemy zbudować filtr, a do tej czynności będziemy potrzebowali okrągłej wkładki filtrującej. W Polsce najczęściej można było spotkać filtry firmy Duffy. Stosowane one były do czajników elektrycznych, które posiadały własny filtr, przez który przepuszczało się wodę i woda rozpływała się po całym czajniku. Należy je szukać w starych, opuszczonych domostwach, w ruinach domostw, bardzo często w różnych sklepach z urządzeniami AGT RTV lub najzwyczajniej na śmietniskach, na których możemy znaleźć przedwojenny sprzęt. Kolejnym potrzebnym elementem będzie sztucer do zlewozmywaka. Jest to taka rura, którą możemy wyginać, składać jak harmonijkę. Używana była do połączenia zlewozmywaka z rurami odprowadzającymi ścieki do kanału. Sztucer możemy znaleźć w każdym przedwojennym domu, w i kuchniach przy zlewozmywakach i zlewach. Należy zdobyć rurę o średnicy 5 cm, aby pasowała do filtra. I trzecim ostatnim elementem, który będzie potrzebny, jest to uszczelka do sztucera. Jeśli byliście podczas szabrowania starych domostw, jeśli byliście podczas szabrowania starych domostw, i wyrwaliście sztucer, zapewne zdobyliście i również tą uszczelkę. Jest to gumka o kształcie elipsy, okręgu, koła, jak to nazwiecie, jak nazwiecie która zabezpiecza przed wylewaniem się wody lub odpadków poprzez miejsce łączenia sztucera z innymi rurami. Te trzy przedmioty będą nam potrzebne do zbudowania właśnie filtra węglowego. Na samym początku popatrzmy jak wygląda ten sztucer. Składa się on z dwóch części. Jednej falowanej oraz drugiej, która jest szersza i tam wprowadzamy drugą rurę. A przynajmniej powinniśmy wprowadzić drugą rurę. Część falowana służy do odprowadzania. Czyli do takiego takie wyjście, a część poszerzona jest wejściem. W miejscu, gdzie kończy się poszerzony element, rozpoczyna się falowany. Wykonujemy cięcie, aby podzielić sztucer na dwie części. Następnie odstawiamy obydwa fragmenty na bok, aby nam nie przeszkadzały i zajmujemy się montowaniem kolejnych przedmiotów. Teraz będziemy musieli zamontować wkładkę filtracyjną w poszerzonej części sztucera. Robimy to tak, aby dziubek, który posiada wkładka, wystawała do góry, a poszerzona część sztucera, wyglądająca jak pierścień, była również zwrócona do góry. Wkładkę filtracyjną wkładamy do tego elementu sztucera. Następnie wkładam uszczelkę na wcisk tak, aby zajmowała miejsce między sztucerem a wkładką filtracyjną. Już teraz moglibyśmy zacząć przepuszczać wodę przez nasz skromny filtr, ponieważ jest uszczelniony i nie byłoby problemu z przeciekaniem brudnej, zakażonej wody do naszej czystej. Nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie, dlatego polecam zamontować w miejsce, gdzie włożyliśmy uszczelkę odcięty element sztucera, który wygląda jak zwinięta harmonika. Chyba, że ją rozplątaliście, to będzie jak rozłożona harmonika. Dzięki temu będziemy mieli miejsce, w które będziemy mogli wlewać wodę, a następnie przeciskać do przez filtr. Dzięki temu całość będzie pracowało bardzo efektywnie i nie będziemy musieli czekać, aż całość skapie nam do szklanki albo do wiaderka. Zależy do czego będziemy chcieli wlewać oczyszczoną wodę. Voila! I oto powstał nasz pierwszy filtr węglowy służący do czyszczenia wody. Polecam najpierw przepuścić jednak wodę przez kilka warstw materiałów, aby szybko się nam nie zapchał ten filtr. Raz na miesiąc wypadałoby poszukać nowej wkładki i wymienić ją za starą, ponieważ ma około miesiąca daty ważności podczas używania. Jeżeli macie dwie lewe ręce i nie nadajecie się do takich prac manualnych, to możecie popytać kogoś okolicznego speca albo w sklepach, czy nie mają czasami na zbyciu takich przedmiotów. Prawdę powiedziawszy, powinni mieć, bo to jest jednak sprzęt potrzebny i często robiony w ostatnich czasach. Podsumowując ten krótki, ale jakże ważny temat, przypomnę, że jedyną wodę, jaką możecie spotkać w przyrodzie... Zdatno do picia, to jest ta, która z pod ziemią głęboko, głęboko, głęboko, która została przefiltrowana przez grubą warstwę gruntu. Poza tym u wędrownych handlarzy albo w okolicach sklepach można popytać się o wodę, jednakże, jak wiadomo, z tym jest problem i może być ciężko zdobyć. Ostatecznie właśnie możecie wykonać sobie filtr, który powiedział mi jak zrobić, albo popytać u sprzedawców, czy czasami nie mają takiego. W naszych czasach woda jest wielkim skarbem. Aż ciężko pomyśleć, że ludzie dawni nie dbali o nią. Okej, okay, powiedzmy, że wodę zaliczyliśmy. Teraz krótko powiem o tym, co można tutaj zjeść. To już jest mniejszy problem. Bez jedzenia można długo wytrzymać. Niektórzy podają, że wytrzymają dwa miesiące bez jedzenia. Bez wody wytrzymamy zaledwie kilka dni. Co można zjeść? Prawie wszystko. Zwykła trawa, no, można nią zapchać żołądek, ale na dłuższą metę nie będzie to zbyt zdrowe, ani pożywne. Najlepiej jest spożywać upieczone mięso, albo przygotowane wcześniej jedzenie, takie jak na przykład jakąś zupę, czy co tam będziecie chcieli. Ale właśnie, skąd wziąć składniki? Można je kupić w sklepie, wyhodować, albo znaleźć w jakimś starym supermarkecie, albo w hipermarkecie, albo jakimś opuszczonym sklepie, pozostawionym wiele lat temu, nadającym się tylko do szabru. Zawsze jednak można coś upolować. By w pierwszym puszczeniu, miasto gigantycznych horówek jest naprawdę smaczne, jeżeli odpowiednio je doprawimy. Ale ta audycja nie, ale ta audycja nie jest o tym jak doprawić mięso, tylko co możemy znaleźć tutaj do zjedzenia. Poza tym w terenie można spotkać bardzo dużo różnych dobrych roślin, warzyw i krzewy, które rosną na dziko i dają smaczny plon. Ludzie żyjący na południu przy górach zazwyczaj hodują braminy i mają duże gospodarstwa rolne. Dzieje się tak, ponieważ są tam bardzo żyzne gleby, a skażenie środowiska nie jest tak wielkie. O z tamtych terenów pochodzi największa ilość zboża i mięsa. Możecie się domyśleć dlaczego. Handlarze wędrujący w karawanach często posiadają bardzo duże ilości żywności. Dlaczego? Ponieważ opłaca im się jeździć od wioski do wioski i handlować tym, czego nie ma za wiele. Ale nie napadajcie ich, chyba że jesteście samobójcami. Najemnicy, którzy są wynajęci do ochrony karawan, często mają taki sprzęcior, że nawet się wam w palenie nie mieści. Tak więc kulka w głowy i gotowe. Teraz trochę o faunie. Najczęściej występujące dziko zwierzęta to gigantyczne mrówki, świniaszczury oraz dziki. Tylko, że nasze dziki to nie są takie dziki jak były kiedyś. Nasze dziki to są prawdziwe. Jelenio dziki. Wiemy taką nazwę teraz im nadałem, ja. I kilka innych osób. Ponieważ mutacja, która u nich zaszła, albo krzyżowanie gatunków. Doprowadziła do zamiany szabli w rogi. Konkretnie to wygląda tak, że zamiast tego, że dziki mają szablę, takie kły swoje dusze, posiadają rogi niczym jelenie. Poza tym stały się bardzo inteligentne i bardzo agresywne. Dzisiejsza audycja jest taka bardzo pobieżna, dlatego nie powiem, w jaki sposób teraz polujemy na dziki. Sądzę, że nadszedł czas tak na w ile przerwy, dlatego idę na herbatkę, aby sobie posłuchajcie muzyczki. Witam po przerwie, a przed mikrofonem John Burry, wasz ulubiony radiowiec z pustyni. Nazywamy się Radiem nadwisły, ale jest to nazwa, która została przyjęta póki co. Macie pomysł na nazwę dla naszego radia? Dajcie znać naszym ludziom, oni mi przekażą. Dla tych osób, które dopiero zaczęły słuchać, przypominam, że rozmawiamy o tym, jak nasz świat wygląda. A dlaczego? Ponieważ słuchać nas nawet na północy przy Bożu. Ale tego już się nie dowiecie, po to mówiłem. Jak tam zdobędziecie jakieś pirackie nagranie, to sobie możecie posłuchać od początku. W drugiej części chciałem powiedzieć o tym, jak zbudowane są teraz miasta i co tutaj mamy jako główne elementy naszego jestestwa. Największą gromadę ludzi możemy spotkać, możemy spotkać w mieście Rzeszów, powstałej na gruzach starego miasta o tej samej nazwie. Założyli ją nawigatorzy. Są to ludzie, którzy onegdaj mieszkali w krypcie numer 269. Znajdowała się ona właśnie w tym mieście i stwierdzi, że po wojnie odbudują ją. Rzeszczów jest ostoją prawa na tych terenach. Stał się on samowystarczalny dzięki urządzeniu gek, czyli Generator Ekosystemu Cudownej Krainy. Czym jest ten sprzęt? Otóż jest to taka walideczka, która posiada w sobie wiele, wiele, wiele cenne elektroniki i wiele cennych innych przedmiotów. W sumie sam nie wiem co tam jest w środku, ale to jest tak cenne, tak ważne, że dzięki temu można zbudować miasto, które będzie samowystarczalne. To jest relikt przeszłości, który pozwala zbudować coś z niczego. Legenda głosi, że Gek posiadała każda krypta. Ale czy tak było? Czy tak jest? Chyba nie. To jest chyba legenda. Skąd takie wnioskowanie? Popatrzcie dokoła się że jeżeli siedzicie w basze albo w domu. Co widzicie? Syf. Brud. Smród. Ubóstwo. kału. Niektórzy widzą las. Las? Braminy? Coś tam widzicie. Ale czy jest to coś, co... Można nazwać cywilizacją jakąś lepszą? Nie. Dlaczego? Ponieważ nie było na tyle geków. Tak. Jak można... Tyle cudownej technologii dać do każdej krypty. Krypt było, no powiedzmy, że multum. Ale czy po 200 latach, gdyby każda krypta miała własny gig. tak by świat wyglądał? Chyba nie. Tak sądzę, że chyba nie. Osobiście geka nigdy na oczy własny nie widziałem. W sensie, nie miałem okazji go zobaczyć w prawdziwym życiu. Widziałem go tylko na zdjęciach i slajdach w krypcie 269. Jak już mówiłem, każda krypta miała jakieś zadanie. Był to swoisty poligon doświadczalny. Jakie było zadanie krypty 269, w której mieszkali nawigatorzy? Otóż zadaniem tej krypty było sprawdzenie, jak poradzą sobie ludzie pod silnym stresem i w obliczu stresujących zadań Działanie. działań. Otóż ci ludzie bardzo dobrze radzili sobie z tym. Można by powiedzieć, że wręcz wyśmiali naukowców, którzy ich tam zamknęli. Dzięki temu ci ludzie niczego się nie boją. Cały czas brną do przodu przez życie jak gorący nóż w masło. Wchodzą tak. Pff. Jedyny problem jaki mają ze sobą jest to to, kto ma rządzić w Rzeszowie. No bo każdy jest potencjalnym przywódcą. Każdy ma wysoką charyzmę. Jest taki dostojny. Niczym rycerz, niczym taki pan. Ale, nie interesuje mnie za bardzo to, co oni tam między sobą robią. Ja mam swoich ludzi i swoich podopiecznych. I muszę ja dbać o swoich. Oni nie dbają o siebie. Jeżeli chcecie zobaczyć dobrze prosperujące miasto, to w okolicy naszej bazy jest zielony grzyb. Tak wiem, chujowa nazwa. Tam możecie dostać medykamenty. Jeżeli wam potrzeba jakiegoś psychotropa albo... powiedzmy leków na wasze schorzenie to właśnie tam możecie to zdobyć Poza tym jest duża ilość drobnych wiosek zbudowanych z ruin starych Większość tego co jest zbudowane teraz to jest nic innego jak ruiny starych wiosek Większość zabudowań pamięta jeszcze czasy sprzed wojny Nowe budownictwo jest inne i możecie je zobaczyć na przykład w Rzeszowie Brak ostrych krawędzi, okrągłe okna automatyczne drzwi ze stali tak wygląda świat dzięki Gekom. Skąd się bierze stal na to wszystko? Z północy. Ze stali właśnie. Takiego miasta zbudowanego na krypcie. Ale to nie była krypta, którą wybudowali ludzie... Naukowcy do badań. Tylko wybudowana przez prawdziwych ludzi chcących przeżyć. Stal jest największym z kolei producentem broni i pancerzy. Jest to hermetyczne społeczeństwo. Samowystarczalne. Handlują z innymi ludźmi tylko tym, co wytworzą. Sami często kupują dużo żywności i wody, ponieważ sami zbyt dużych możliwości na wytwarzanie tego. Nie mają. W razie nieurodzajów w danym roku jest to druga po Rzeszowie metropolia. Reszta to są miasteczka i wioski pokroju Budy. No, może trochę większe, bo Buda ma zaledwie 60 mieszkańców. Takie dobre miasteczko ma powyżej 150. Rolnictwo, rzemiosło, handler. Stare budownictwo, gruzy, braminy, tak żyje się tutaj po wojnie. A my, chłopcy montantów, to myślicie, że się budowaliśmy? Skądże? Była tu stara baza wojskowa. Dobraliśmy się do niej i owarowaliśmy. Tak się to robi w 80% przypadków. Budować można, oczywiście, ale z czego? Drewna nie ma. Stal. droga w chuj. Beton ciężko kupić. Tak więc co? Najczęściej budujemy ze starych domów, z cegieł, z tego co pozostawało, a jak nie to ze śmieci. Jakieś deski, płyty pliśniowe, płyty stalowe, jakieś pokrycia dachów, guma, śmieci, mówię wszystko, żeby tylko na łóżko nam nie kapało. Ostatecznie niektórym zostają nory pod ziemią albo lepianki, co kto woli. I teraz może coś o organizacjach, które mamy tutaj u nas. Łowcy mutantów. O nas już mówiłem ostatnio. Arkadia. Tym panom poświęcę osobny wykład, ponieważ jest to bardzo ciekawa organizacja. Powołują się na panów, na jakiś tam rząd Unii jakiejś europejskiej. To jest w ogóle Europa. Nie wiem. W Danych, które były w kryptach, z tego co wyczytałem, to jest jakiś taki związek starych państw. Zdało ich? Najwidoczniej. Nawigatorzy. Są to władze Rzeszowa. kompanie Jerza. Łowcy niewolników. Niewolnictwo. Im też może poświęcę kiedyś osobny odcinek, osobny wykład. Może z którymi z nich pogadam. Dumne hieny. Bandyci. Sporo bandeckich plemion, dzikich ludzi, to są potomkowie tych ludzi, którzy nie weszli do krypt i nic się im nie stało. Mają swoje prochy, swoje włócznie, swoje marzenia, sw swoich bogów. Karawaniarze, no to wędrowni kupcy, ich strażnicy. Dalej, szabrownicy, no to szabrownicy, no to to jest taka grupa, co chodzą sobie od ruin do ruin i szukają czegoś wartościowego. Najemnicy, to są ogólnie ludzie, za których płacisz, oni za ciebie walczą. Gule, że Gule i ich miasteczka, jest kilka tutaj w okolicy, może kiedyś z którymś pogadam. Stowarzyszenie Inteligencji Zbiorowej. To jest dosyć ciekawa organizacja, zbiorowość, ponieważ są to mutanci, którzy są inteligentni, nie chcą walczyć. My wspieramy takie mutacje. Oczywiście należą do nich Gule, supermutanci, zmutowani ludzie, inni, zależy. O nich też opowiem kiedyś więcej. Bosem jakaś tam organizacja fanatyków, którzy zbierają stare technologie, płytki drukowane, jakieś różne śmieci, włamują się do terminali i przeszukują coś. Nie wiem dokładnie. Jakieś tam bractwo, nie pamiętam dokładnie o co chodzi. Poza tym jest jeszcze kilka organizacji. Między nimi nasi koledzy krzyczący Bnai brit. Sądzę, że czas na krótką przerwę i wracamy za sekundę. Witajcie po przerwie, przed mikrofonem John Bray, a wy słuchacie radio z nadwisły. Teraz co się broni? Amunicji oraz pancerzach. Bronią może być wszystko, od taburetu do wyrzutni rakiet. Istnieje legenda o młodym informatyku, który zabił swoją matkę taburetem, ponieważ wyciągnęła mu kabel od komputera z gniazdka, przez co sprzęt się wyłączył. Nazwano go Tybiczykiem. Wiele osób się zastanawia, co może to oznaczać. Nikt nie wie. Może wy dajcie znać, może rozwiążemy tą zagadkę. Najczęściej używano bronią jest broń biała. Czyli wszystkie maczety, kije baseballowe noże, łomy, a nawet piły spalinowe. Można nią bardzo łatwo zranić przeciwnika, ale trzeba podejść. Najbardziej wypaśnionym sprzętem tego typu jest młot wspomagany. Wzmacnia on uderzenie dzięki zamontowanemu urządzeniu przechowującym energię kinetyczną. Wydaje się, że gdy go trzymacie całego wibruje. Jest w środku zamontowana właśnie taka maszynka, dzięki której to jest wszystko takie... O! Potrzeba jednak do używania tego cudeńka baterii. Kolejnym rodzajem broni jest to broń do walki rękoma. Nie jest to nic innego jak wszystkie taśmy i rękawice bokserskie, kastety, kolczaste, bez kolców, różne szpony metalowe zakładane jako rękawice oraz rękawice bojowe. No i właśnie jednym z tych rękawic bojowych jest to samo co wcześniej, tylko że w wersji... Rękawicy wspomaganej Podczas zaciśnięcia pięści przy uderzeniu Wysuwa się metalowa płyta, która wzmacnia I mam taki budu. ona szczękę wroga Albo inną część ciała, w którą uderzymy Broń palna Jest to broń, która do strzału potrzebuje amunicji łuskowej Chociaż pojawiają się także Różne typy broni, które nie potrzebują już Amunicji w łuskach Przykładem może być zwykły karabinek snajperski Stosunkowo łatwo amunicję do tej broni Broń energetyczna. Są to różnego rodzaju karabiny i pistolety na ogniwa energetyczne oraz termojądrowe. Potężna broń opatrzona marką Tesla. Są też i inne marki, jednak ta jest najczęściej rozpowszechniona. Najciekawszym moim zdaniem sprzętem tego typu jest laser gatlinga. Jest to sześciolufowy karabin maszynowy znany jako minigun, z których lecą wioski lasera. Są też wersje plazmowe. I na koniec wyrzutnie. Mamy różne rakietnice, granatniki i tak Jednym z najciekawszych pod względem technicznego rozwiązania jest pakietnica. Jest to wyrzutnie śmieci. Wkładacie na przykład do niej butelkę i jeb. Leci na kilometr. Albo i dalej. Można stosować również butelki z benzyną i podpaloną szmatą. Inak trzeba zbudować specjalny kapturek, który uchroni ogień przed zgaśnięciem. Można tak uczynić, ponieważ do wyrzucenia naszego bucisku używane jest sprężone powietrze, a nie energia wybuchu. I tak już na końcowy koniec końców powiem o pancerzach. Pancerzem może być wszystko to, co ochroni was przed atakiem przeciwnika. Kawałek stalowej płyty, który narzucicie na swoją pierś. Jakiś garczek na głowę, albo profesjonalny pancerz skórzany wykonany przez rzemieślnika, lub też przedwojenny pancerz wspomagany. Nie będę się tutaj bardzo długo rozczulał, ponieważ o pancerzach wspomaganych będę chciał powiedzieć jeszcze w przyszłości więcej. Okej, okay, sądzę, że wystarczy tego. Na zakończenie... dużo tych zakończeń, prawda? Powiem tak, jak wygląda sytuacja z tymi krótkofalówkami, o których tyle mówię. W tej chwili wszystko idzie po naszej myśli. Badania, które przeprowadziliśmy i testy pokazują, że niebawem ludzie i bazy wyposażone będą w taki sprzęcior. Zamówiliśmy w stali podzespoły do około 100 sztuk. Dodatkowo nasi technicy rozpoczynają pracę nad stacjonarnym sprzętem dla miejscowości. Nie wiem, czy w tym tygodniu każdy będzie mógł się porozumieć z nami, ale tam, gdzie są nasi ludzie, oni zazwyczaj mają już swoje samoróbki. Jeżeli chcecie powiedzieć coś, zapraszam do naszej bazy. A jeżeli nie macie takiej możliwości, komunikujcie się z nami za pomocą krótkofalówek. Jeżeli tylko będziecie mogli. Możecie również przekazać naszym ludziom listy. Przyniosą nam je i odczytamy na antenie, jeżeli będzie taka wola. A gdy zadacie pytanie, postaramy się również na antenie odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę. Przed mikrofonem był John Burrell, a wy słuchaliście z Nadwisły.